Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 30 osób zginęło w sobotę w wybuchu paniki w północnej części Haiti. Władze tego kraju ostrzegają, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Według lokalnych władz do paniki doszło w Cytadeli La Farie, fortecy z początku XIX wieku zbudowanej wkrótce po uzyskaniu przez Haiti niepodległości od Francji. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego kraju. W czasie zdarzenia Cytadela była wypełniona turystami, którzy brali udział w odbywającej się tam uroczystości. Powód wybuchu paniki nie jest jeszcze znany. Spotkania z władzami i środowiskiem biznesowym. Weźmie w nich udział premier Donald Tusk, który, który udaje się na wizytę do Korei Południowej i Japonii. Wizyta premiera w Korei Południowej będzie pierwszą tej rangi polskiego przedstawiciela od 27 lat. Donald Tusk spotka się z prezydentem, premierem, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i przedstawicielami koreańskiego biznesu. Spotkania zaplanowane są na poniedziałek i będą dotyczyły między innymi współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności energii, nowych technologii i cyfryzacji, podobnie jak w Japonii, gdzie Rozmowy będą odbywały się od wtorku. Wizyta w obu państwach będzie też szansą na rozwój stosunków gospodarczych i zwiększenia dostępu dla polskich produktów, w tym rolno-spożywczych. Nie zabraknie też rozmów o członkostwie naszego kraju w G20, grupie której Republika Korei będzie przewodniczyć w 2028 roku. Agata Król, Polskie Radio. Umowa dotycząca wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego SAFE do Zbrającego Europy jest już na ostatniej prostej. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że zakończyły się wewnętrzne konsultacje w Komisji Europejskiej. Te konsultacje torują drogę do zatwierdzenia umowy przez unijnych komisarzy. Choć zanim to nastąpi, Bruksela chce finalnie skontaktować się jeszcze z 19 stolicami. A potem nastąpi podpisanie umowy komisji z państwami, które zgłosiły się po pieniądze z safe. Ma to nastąpić w tym miesiącu. Po podpisaniu umowy możliwe będzie przelanie 15 zaliczki. W przypadku Polski to 6,5 miliarda euro. Polska, przypomnijmy, ma otrzymać najwięcej, bo prawie jedną trzecią z funduszu dozbrajającego Europę, który opiewa na 150 miliardów euro. Fundusz oferuje tanie pożyczki na korzystnych warunkach. Spłata kredytu zacznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. To są aktualności jedynki. Od jutra kontrolerzy ZUS uzyskają nowe uprawnienia. Będą mogli sprawdzić, czy pracownik rzeczywiście przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zmiany mają ograniczyć nadużycia i uszczelnić system. Od poniedziałku urzędnicy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mieli kilka ważnych uprawnień, dzięki którym, przynajmniej w teorii, Kontrole osób na zwolnieniach lekarskich będą jeszcze bardziej skuteczne. A o szczegółach mówi rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Kontrolerzy będą mogli legitymować osobę, której zwolnienie sprawdzają. Zyskają też prawo wstępu do miejsca przeprowadzania kontroli, np. miejsca pobytu, pracy, prowadzenia działalności, będą też mogli odbierać wyjaśnienia od osoby kontrolowanej jej pracodawcy i lekarza. Przepisy doprecyzowują też to, co można, a czego nie można na zwolnieniu lekarskim. Na zwolnieniu nie będzie można pracować zarobkowo. W trakcie zwolnienia nie można też podejmować aktywności, które utrudniają lub wydłużają leczenie czy rekonwalescencję. Na przykład jeżeli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. W ubiegłym roku w województwie lubelskim ZUS przeprowadził ponad 17 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. W ponad 600 przypadkach zakończyły się one utratą zasiłku chorobowego. Policjanci uczyli seniorów jak nie paść ofiarą oszustów. Wrocławscy mundrowi podczas Miasteczka Zdrowia z pomocą specjalnej gry pokazywali, jak działają przestępcy i jak nie stracić oszczędności życia. To są przykłady fałszywych wiadomości, prób oszustw. Senior dostaje trzy karty wyglądające jak telefony. Musi wskazać, które z tych wiadomości są prawdziwe, które fałszywe. I większość oczywiście jest fałszywa. Mamy błędy w słowach, przestawiony szyk zdań. Mamy linki odnoszące się do tron w innych językach. Metody działania przestępców to jest socjotechnika, działanie na wysokich emocjach, wzbudzanie poczucia zagrożenia pieniędzy, tych środków albo poczucia zagrożenia dla bliskich osób. Tłumaczył aspirant Tomasz Nowak z Dolnośląskiej Policji. A my radzimy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii tożsamości rozmówcy należy natychmiast się rozłączyć, następnie każdą taką próbę oszustwa zgłosić mundurowym. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Może dziś przelotnie popadać, choć w większości regionów będzie raczej pogodnie. Termometry wskażą od 9 do 15 stopni. Powtórka programu.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 to ma wrażenie, że wkraczam na obcą ziemię? No, no, <laughs> wydaje mi się, że ja w ogóle nie wychodzę z radia, że cały czas jestem albo e, gdzieś wokół spraw radiowych, albo słucham radia, albo gadamy o radiu, albo najczęściej myślimy o radiu i m, takie... Ja m, rzeczywiście mam taką trochę chorobę, że zaczynam nie wierzyć w życie pozaradiowe, ale to jest taka nasza choroba wspólna, dziennikarska i daję sobie sprawę, że tam jest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 Ta, ta część redakcji, która te wspaniałe dźwięki przygotowała, teraz y, mówi mi w ucho. Czas, czas, on też liczy <śmiech> w radiu. Redaktor Paweł Sztąpkę z nami dziękuję, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego z okazji radiowego święta. Dziękuję panu Dla bardzo. pani również, dziękuję bardzo. Powtórka programu Świat 24